Kontynuujemy dzisiaj rozważanie Księgi Sędziów. Ostatnio tutaj mówiliśmy o tym szczególnym spotkaniu Gedeona z Aniołem Pańskim i w rezultacie tego spotkania o ołtarzu, który Gedeon zbudował na pamiątkę tego wydarzenia, jednocześnie można też doszukać się nazwie, którą Gedeon nadał temu ołtarzowi proroczego znaczenia. Jakkolwiek to wydarzenie było takim prywatnym doświadczeniem Gedeona. Było to takie prywatne spotkanie Gedeona z Aniołem Pańskim. I ten ołtarz, przynajmniej w swojej początkowej fazie, miał taki prywatny charakter. Natomiast dzisiaj zobaczymy, że Gedeon otrzymuje wezwanie do zbudowania publicznego ołtarza. Po tym prywatnym ołtarzu Gedeon zostaje powołany, aby zbudować publiczny ołtarz. Czytajmy od 25 wiersza Księga Sędziów, szósty rozdział od 25 wiersza. Tejże nocy, a więc tej samej jeszcze nocy, która nastąpiła po spotkaniu Kedeona z aniołem Pańskim, tejże nocy rzekł Pan do niego, weź cielca z bydła Twojego Ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do Twojego Ojca i zetnij słup, który jest przy nim. A zbuduj dla Pana Boga Twego na szczycie tej warowy ołtarz z ułożonych kamieni. I weź drugiego cielca I złóż Cało palenie Na drwach ze słupa Który ściąłeś Gedeon Wziął więc dziesięciu mężów Spośród swoich sług I uczynił Jak mu powiedział Pan Na razie zatrzymajmy się tutaj I zastanówmy się nad tym wezwaniem które Bóg skierował do Gedeona tak jak już wcześniej widzieliśmy w tym rozdziale w zwiastowaniu proroka którego Bóg posłał do Izraela zanim powołał im wyzwoliciela w postaci czy w osobie Gedeona wyzwolenie musi zostać poprzedzone duchową reformacją Zanim Gedeon będzie mógł pójść i walczyć z Milianitami i wyzwolić Izraela spod ich opresji, najpierw Gedeon musi walczyć z grzechem, który spowodował tą opresję. Grzech bałwuchwalstwa był przyczyną ich biedy i ten musiał być usunięty w pierwszej kolejności. Jakiż sens miałoby wyzwolenie ich z biedy bez usunięcia przyczyny, która tą biedę spowodowała? Cóż z tego, że Gedeon wyzwoliłby ich spod więzów milionitów, jeśli oni nadal pozostaliby szcielami Bala, Asztarte i innych bóstw Kanaanu? Jakież byłoby ich wyzwolenie? Jak długo, jak długo, jak długo by trwało? Chcieliśmy już wyraźnie w tym rozdziale Bóg zainteresowany jest zawsze sednem sprawy my czasami jako ludzie koncentrujemy się na, na tych powiedzmy owocach koncentrujemy się na zewnętrznych okolicznościach koncentrujemy się na tych kwestiach na powierzchni a Bóg patrzy daleko, daleko głębiej i widzi z czego to wszystko wyrasta. Nie tylko widzi ten, podzielibyśmy obrazowo, szczyt góry lodowej, ale widzi ten ogrom lodowca, który znajduje się pod powierzchnią, który jest daleko większy od tego szczytu. A więc Bóg najpierw, zanim pośle Gedona przeciwko Midianitom, posyła go, aby rozprawił się z Grzechem. I zwróćmy uwagę, że ten grzech czy oczyszczenie z tego grzechu zaczyna się na własnym podwórku Gedeona. Powiedział do niego Pan rozwal ołtarz Bala, który należy do Twojego Ojca. A więc zanim Gedeon będzie mógł zmieniać swój naród i zmieniać swój kraj najpierw musi rozprawić się z własnymi, rodzinnymi problemami i zanim będzie dokonywał jakiejś wielkiej społecznej reformacji to najpierw musi posprzątać swoje własne podwórze hmm. taki jest zawsze Boży porządek Bóg oczekuje, że najpierw my doświadczymy przemiany Najpierw nasze życie, nasza rodzina Świat, w którym żyjemy i blisko nas ulegnie przemianie A dopiero wtedy będziemy mogli wyjść dalej i uczynić coś wokół nas Jeśli moje życie nie jest zmienione, także mogę pomóc Tobie w Twoim życiu Pan Jezus powiedział, zanim pójdziesz wyjmować, naciść błaz oczu innych, najpierw rozpraw się z belką, która jest Twoim własnym oku. A więc tutaj zawsze musi zacząć się jakakolwiek zmiana. Jeżeli trapi nas to, co dzieje się w naszym domu własnym, to zastanówmy się, czy nie trzeba jakiejś zmiany w moim własnym życiu. Jeśli trapi nas to, co dzieje się w naszym mieście, to zastanówmy się, czy nie trzeba czegoś zmienić w naszym zbożu. I tak dalej, i tak dalej. Gdziekolwiek byśmy chcieli dalej spojrzeć, bo najczęściej taką mamy tendencję, żeby, wiecie, patrzeć na innych, patrzeć na problemy innych, patrzeć na to, co tamten potrzebuje, co tamten potrzebuje, co temu, no ale... A jakże często w tym wszystkim zapominamy, a co z moim własnym życiem? Czy ja jestem? Czy moje życie jest właściwie ułożone przed Bogiem? Czy moje życie jest posprzątane? Czy moje życie przypadkiem nie jest pełne jakichś fałszywych ołtarzy dla fałszywych bóstw? Czy moje życie nie jest przypadkiem zabelkowane? A ja krytykuję źdźbła w oczach innych. Ja doszukuję się tym, co ten powinien zmienić, co tamten powinien zmienić, co ci powinni zmienić, co tam jest źle. A czy moje życie jest posprzątane? Czy moja rodzina rzeczywiście jest zadbana tak, jak Bóg oczekuje ode mnie, żebym o nią dbał? Czy moja praca jest wykonywana tak, jak Bóg chce, żebym ją wykonywał jako dla Niego? Czy, czy te kwestie w moim życiu, czy ja nimi się zajmuję w pierwszej kolejności? Czy ja nad ich reformacją pracuję? Czasami ludzie śnią o jakimś takim wielkich wielkich w wielkich rzeczach. I to nie jest nic złego. Śnić o wielkich rzeczach i pragnąć wielkich rzeczy. Nasz Bóg jest wielkim Bogiem i czyni wielkie rzeczy. I zachęca nas, abyśmy ufali Mu i oczekiwali wielkich rzeczy. Ale nasz Bóg też pokazuje nam, że droga do tych wielkich rzeczy polega na wierności w małych rzeczach. Że jeśli ktoś nie jest wierny w małym, to nie ma szans, żeby zostało mu powierzone cokolwiek wielkiego. Jeżeli ktoś nie ma starania o własny dom, czytamy, własną rodzinę, o własne sprawy to jest gorsze od wierzącego. Jakże może spodziewać się, że Bóg do czegokolwiek wielkiego go powoła? A więc tutaj zawsze jest sedno sprawy. Wszelkie przebudzenie musi zacząć się ode mnie. Wszelka reforma musi zacząć się od, od mojego własnego życia. Wszelka naprawa musi za zacząć się od napraw w moim własnym domu. A wtedy mogę oczekiwać, że Bóg użyje mnie do naprawy innych zwróćmy też uwagę jak wielką łaskę Bóg okazuje, że na wyzwoliciela swojego narodu powołuje człowieka którego rodzina przewodniczy w bawuchwarstwie A jak dalej z tego fragmentu widać, ten ołtarz nie był jakimś tylko rodzinnym ołtarzem to nie była tylko kwestia ich rodziny to Joasz był tutaj najwyraźniej kapłanem dla całego klanu dla całej wsi, w której mieszkali całej tej miejscowości z której on pochodził i Bóg sobie takiego człowieka upatrzył i to zresztą charakterystyczne jest dla Pana Boga że On najczęściej naj, naj, naj, naj, takich sobie ludzi wybiera do swoich zadań których my byśmy po ludzku nie wytypowali wyszukuje sobie człowieka, którego inni myślą, że z tego to nic nie będzie i ta księga sędziów, myślę, jest idealnym tego przykładem. Każdy z tych sędziów, może poza Otnielem, który jest taką bardzo pozytywną postacią, ale ci pozostali, każdy z nich ma jakąś ułomność. Każdy z nich ma jakąś taką negatywną charakterystykę. Oni wszyscy yy, są. są pełni bratów. No sam są to tragiczny. No, ale to no tak, ale to człowiek pewien właśnie tutaj wad. No to chyba jedna z takich najtragiczniejszych. on też się okaże później jeszcze swoje. Każdy z nich jest, jest pełen słabości. I, I jak przyjrzymy się dokładniej historii, zobaczymy tam wiele, wiele różnych elementów, które tam potwierdzają to. Pamiętacie tego leworękiego Echuda, Baraka, który niezachętnie chciał ruszać na wojnę? Deborę, kobietę, która była matką w Izraelu i Bóg taką wybrał sobie, na prorokinie. Oni wszyscy są, są swego rodzaju świadectwem tego, że Bóg szuka ludzi i wyszukuje ich tam, gdzie my byśmy ich nie szukali. I powołuje takich ludzi. I Bóg daje Gedeonowi jasne, konkretne wskazówki. Tutaj też jest, nie przeoczmy tego faktu, że po tym spotkaniu z Aniołem Pańskim te duchowe uszy Gedeona są otwarte. Że, że wcześniej Gedeon nigdy nie zetknął się z Bogiem w taki żywy sposób. I wcześniej do tego stopnia był głuchy, że gdy stanął przed nim anioł pański, on traktował go jako drugiego człowieka. Nawet nie rozpoznał w nim anioła pańskiego, dopóki ten anioł nie uczynił jakiegoś ewidentnego cudu przed jego oczami. Ale później, po tym wydarzeniu, nieustannie słyszymy, czy czytamy raczej, że Gedeon usłyszał, że Pan mu to powiedział, że Pan mu tamto powiedział, że jego duchowe, duchowa percepcja się zmieniła. Że, że Gedeon, kiedy okazał się posłuszny temu głosowi anioła pańskiego, wtedy robił kolejne i kolejne kroki, słysząc głos Bożego Ducha. Jakikolwiek to był głos, Gedeon ewidentnie słyszy, co Bóg do niego mówi. Polecenie brzmi Zbóż i zbuduj. To polecenie ma tutaj te dwie części. Gedeon ma zburzyć ołtarz Baala i ma zciąć słup. Do tego zadania czytany, ma wziąć cielca z bydła swojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca. W naszym fragmencie, tutaj czytając ten wiersz 25-26, mamy wrażenie, że są dwa cielce, jakkolwiek jeden z nich tylko jest ofiarowany. I niektórzy komentatorzy mówią, że ten jeden z tych cielców był użyty do zburzenia tego ołtarza. Te ołtarze, niektóre z nich zostały odkryte przez archeologów, były spore. Miały niejednokrotnie kilka metrów, i były wysokie, z kamieni, zespojone. Także zburzenie takiego ołtarza to nie było, wiecie, tam, że poszedł i kopnął ten ołtarz czy coś w tym stylu, ale to było... Była to budowla z kamieni, zespojonych ze sobą jakimś, jakimś spoiwem. I do tego trzeba było siły. On tam wziął tych dziesięciu sług, ale miał też tego woła i być może ten wół też był używany do, do jakiegoś zniszczenia tego, tego ołtarza. I jakkolwiek, jeśli spojrzymy w oryginał, to zobaczymy, że tutaj ten, ten, ten wiersz 25, 26 może mówić o jednym wolę. I tutaj nie ma słowa i tak naprawdę, a więc jest powiedziane tak. Weźcie cielca z bydła, przepraszam, weź cielca z bydła twojego ojca, drugiego cielca. To nie ma i drugiego cielca w oryginale, nie ma tego słowa i na przykład w Biblii Gdańskiej to jest przetłumaczone tego drugiego cielca tam dodano tego drugiego zamiast i dodali tego drugiego cielca co jak gdyby mówi, którego cielca ma wziąć czyli to pierwsze jest jakby ogólnym poleceniem a tutaj mamy szczegóły tego polecenia który to ma być cieles drugi czy może chodzi o kwestię wieku. Że był jeszcze inny cielec, cielec czy W, który był starszy, nie był pierwszy, jeśli chodzi o pracę i tak dalej, a ten był drugim cielcem. Też tutaj widzimy, że ten cielec miał być tym siedmioletnim cielcem. Oni byli siedem lat w niewoli u milionitów. I teraz ten tego właśnie wybiera, dlatego, że jego, jego wiek chociażby jest, ma, ma też odniesienie do sytuacji, w której oni się znajdują. Ten cielec urodził się w momencie, kiedy oni zaczęli być najeżdżani przez i Przez 7 lat był hodowany i mówi, teraz rozprawimy się z nimi i ten cielec siedmioletni zostanie złożony na ofiarę. I to będzie proroctem zniszczenia tej siedmioletniej opresji. I też w tym kulcie Baala cielce były użynowane za święte zwierzęta. I one były symbolem też Baala stąd złożenie tego cielca na ofiarę było też jednocześnie aktem obrazy Baala, czy jak gdyby uderzenia w ten, ten kult Baala. Więc tutaj te, te elementy są, są istotne. Natomiast to słowo słup, o którym tutaj, którym tutaj czytamy, ma zetni słup, to słowo hebrajskie, to jest aszera. Dlatego we wcześniejszych już naszych tutaj rozważaniach mówiłem, że Gedeon miał, miał zniszczyć oddarz Baala i Aszery. To słowo Aszera jest słowem, które w różnoraki sposób jest tłumaczone w Starym Testamencie. Czasami oznacza gaj. Mówimy o świętych gajach. A więc to słowo może mieć takie znaczenie. To słowo czasami tłumaczone jest jako słup i oznacza najczęściej oznaczało posąd tej bogini y... a szara była czczona w postaci albo drzewa w której był wyrzeźbiony jej, jej, jej, jej, jej postać Albo właśnie po prostu drewnianego kloca, w którym jakaś jej podobizna była wyrzeźbiona. I bardzo często stawiano ten słup z Aszery przy ołtarzu Bala, dlatego że według tych ich tam wierzeń kananejskich to właśnie ona była matką Bala. Tu przy okazji Wielkanocy, o tym żeśmy więcej mówili, że według tych ich tam wierzeń, to ona właśnie dała urodziła Bala. On był jej synem. Dlatego jej, jej, jej, jej słup często stoi przy ołtarzu Bala. I, I te dwie właściwie, te dwa bóstwa bardzo często spotykane razem w Starym Testamencie. A więc Bóg mówi do Gedeona, po pierwsze, zbóż ten ołtarz, zetnij ten słup i po drugie, zbuduj nowy ołtarz dla mnie. Tutaj myślę, że jest kilka bardzo, bardzo istotnych lekcji polecenie, które Bóg dał Gedonowi. Po pierwsze, nie można budować Królestwa Bożego, będąc pod panowaniem fałszywego Boga. Nie można służyć Bogu jakiemuś innemu Bożkowi. To jest oczywiste, to jest pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał żadnych innych Bogów obok mnie. I dzisiaj może dla nas to brzmi tak staroświecko przecież my na dzisiaj kto by tam miał jakiś innych bogów, kto miałby czcić inne jakieś bóstwa ale coraz bardziej szerzy się również w kościele ta idea synkretyzmu takiego, takiej, takiego myślenia że, że, że można służyć Bogu i można jednocześnie służyć innym Bogom nawet albo można żyć za Pan Brat z tym światem ostatnio słuchałem jednego brata, który mówił o nie zapisałem sobie nazwiska tej kobiety ale pojawił się artykuł w jakiejś znanej amerykańskiej gazecie w której pewna kobieta będąca jednocześnie pastorem i wykładowcą na jakimś chrześcijańskim uniwersytecie nie wychodzić z domu bez zabrania ze sobą takiej czarnej chustki na głowę, żeby, jeśli będzie czas modlitwy muzułmańskiej, żeby ona mogła ją założyć i modlić się razem z muzułmanami. I ona mówi o sobie, jestem w stu procentach muzułmanką, jestem w stu procentach chrześcijanką. Żacie sobie? i tak tam wieś, wychwalana przez tam, tego edytora tej gazety yy, że no, co za przykład po prostu yy, wyrozumiałości co za przykład miłości co za przykład yy, akceptacji innych I, i wiecie, to jest coś, co dzisiaj w świecie znajduje poklask coś, co po prostu jest absol, absol, absolutną głupotą, absurdem nawet jeden z jakichś tam muzułmańskich teologów wypowiedział się na ten temat, mówiąc, że ich pojęcie dotyczące natury Boga, ich rozumienie osoby Pana Jezusa nie jest chrześcijańskim rozumieniem. Że oni nie uważają Jezusa jako Syna Bożego, jako Boga, absolutnie. Oni uważają Go za wielkiego proroka. Więc on mówi, tego nie da się pogodzić, tych dwóch rzeczy. Ale dla wielu ludzi dzisiaj, wiecie, logika w takich kwestiach nie, nie, nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, gdyby coś takiego ktoś powiedział na, na fizyce, że jedno przeczenie i jedno twierdzenie, które przeczy drugiemu twierdzeniu, oba są zgodne w stu to każdy się puka w głowę i powie, to jest bez sensu, to jest nielogiczne. To, to, to Tak nie można powiedzieć. Jeśli 1 plus 1 równa się 2, a drugie twierdzenie mówi, 1 plus 1 równa się 5, nie mogą być oba prawdziwe. To, to jest nielogiczne. Ale tutaj w, w kwestiach religii, w kwestiach wiary nie ma problemu. Nawet na uniwersytetach oni nie widzą problemu w tym i mówią, tak, powinniśmy się wszyscy zgodzić, powinniśmy wszyscy za ręce się wziąć i powinniśmy wszyscy wierzyć jak, jakkolwiek różnymi drogami idziemy. To tak naprawdę, to jest wszystko to samo. To jest kompletna bzdura się w ogóle nie trzyma logiki. I jak cokolwiek się przyjrzy bliżej trochę tym rzeczom, to zobaczę, że to jest, to jest bez sensu. Jakkolwiek często ten synkretyzm ma takie bardziej, powiedzmy, subtelne oblicze. To jest takie ewidentne, myślę, dla nas tutaj, no... Ja, ja nie mam pojęcia, jak ludzie w ogóle wiecie, mogą chodzić do takiego sporu z taką pastorką, która czymś takim, a chociaż pewnie przepraszam, że podobnie jak ona tak myśli, to i wszyscy ci inni tam są tak samo nowocześnieni i tak samo pewnie myślą to nie jest i oczywiście odosobniony przypadek, ona jest przykładem jednym z wielu, takie rzeczy mówię, coraz bardziej się szerzą i zresztą Kościół katolicki też nie jest tutaj przeciwny modlitwom z szamanami, jakimiś tam buddystami, mormonami i wszelkimi innymi nami, którzy są, są odstępcami od, od prawdziwego Boga i oni też wspólnie razem z nimi się ściskają i modlą no, i spotykają i tak dalej, więc to jak gdyby, no mówię to, to, to, to, to nie jest coś, co gdzieś tam jakaś szalona pastorka wyrabia, ale to po prostu jest coś, co szerzy się i coś, co wkrada się też do naszych zborów pod różnymi publikacjami które mają pozór chrześcijaństwa ale które sugerują przynajmniej, jeśli wprost o tym nie mówią możliwość zbawienia poza Jezusem które mówią o jakichś o, o szczerych sercach pogan i możliwości ratunku dla tych pogan bez Chrystusa przez ich dobre staranie się przez ich wypełnianie zakonu, które posiadają w sercach zapisane itd. opatrznie interpretując te słowa, które apostoł Paweł napisał, czy właśnie jak gdyby idąc z duchem tego świata dzisiaj współczesnego Propagując takie idee w Kościele. Kiedy Jezus powiedział nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przy ze mnie. I wiara w Jezusa Chrystusa jest wiarą, która wyklucza wszelkie inne możliwości, wszelkie inne drogi. I to nie jest coś, co dzisiaj jest popularne. To nie jest coś, co dzisiaj znajdzie poklas i co spotka się z aprobatą społeczeństwa. Raczej będzie to postrzegane jako fanatyzm jest to postrzegane jako fundamentalizm i wszelkie inne określenia takie właśnie zaczerpnięte z jakiegoś języka antyterrorystycznego są przypisywane tym, którzy chcą trzymać się Słowa Bożego tak jak ono jest napisane. Słowo Boże jest jasne, że nie można postawić ołtarza pańskiego obok innego ołtarza. Jeśli chcemy stawiać ołtarz Boży w naszym życiu, to wszelkie inne ołtarze najpierw muszą być zburzone. Warunkiem czczenia prawdziwego Boga jest usunięcie kultu jakichkolwiek innych bóstw. Zwróćmy uwagę też, że Bóg nakazał Gedeonowi użyć tego słupa do, jako paliwo dla ofiary, którą Gedeon miał Złożyć. Zobaczcie, wiersz 26. szósty. Złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. A więc ten słup Aszery miał stać się paliwem ognia, który miał płonąć pod Bożą ofiarą. To jest ciekawe. Ja tak się nad tym zastanawiałem, bo myślałem, że to przecież nieczyste. Toż to... Yy, czemu Bóg nie wziął z jakiegoś czystego drzewa na swoją ofiarę? Że, że tak naturalnie znowu raczej byśmy szukali czystych kamieni. Nie wzięlibyśmy tych kamieni z tego ołtarza Bala, żeby zbudować ołtarz Bogu. Nie wzięlibyśmy tego słupa, żeby rozpalić ofiarę. Tym. A jednak Bóg to wyraźnie powiedział do Gedeona, Spalisz ten słup i na tym, na tym ogniu złożysz mi ofiarę całą Myślę, że to nie jest tutaj bezcelowe i to nie jest przypadkowe. Jest to również dla nas obrazem tego, że Bóg nie tylko zniszczy swoich wrogów i wszystkich, którzy Mu się przeciwstawiają, ale więcej będzie uwielbiony w ich zniszczeniu. Że Bóg uwielbi się w wywyższeniu swoich świętych i w zdeptaniu wszystkich swoich wrogów. I ten obraz znowu jest obrazem, którego, o którym my dzisiaj jako chrześcijanie niechętnie mówimy. My raczej wywyższamy Bożą dobroć, wywyższamy Bożą łaskę, Boże miłosierdzie i to wszystko jest prawda. Ale raczej niechętnie mówimy o Bogu jako o Bogu pomsty, jako o Bogu gniewu, jako o Bogu, który powinien w naszych nawet własnych sercach, nie mówiąc już o sercach ludzi tego świata, wzbudzać zbożny lęk i strach. Pan Jezus powiedział Tego się bójcie Który wasze dusze i wasze ciało Może wrzucić do piekła Tego się bójcie I my powinniśmy mieć strach przed Bogiem Który rozprawi się z wszelkim grzechem Wszelką bezbożnością I będzie w tym uwielbiony Kiedy czytamy o tym miejscu w Księdze Objawienia Dym ich męki Wznosi się na wieki wieków to po ludzku rzecz biorąc w naszym humanistycznym myśleniu myślimy co to za odwór co to za, za miejsce, po co to czemu Bóg tego nie usunie gdzieś daleko z nieba żeby zniszczył tych bezbożników zniszczył to piekło i usunął to a czytamy że dym ich męki wznosi się na wieki wieków że Bóg będzie czczony na wieki wieków przez cierpienie i mękę tych wszystkich, którzy będą tam cierpieli w Omu wiecznym do swojej grzechy. To może nam się nie podobać w naszym ludzkim myśleniu, w naszym pojęciu miłosierdzia i łaski, ale nasz Bóg objawia się nam jako Bóg, którego sprawiedliwość jest absolutna. Tak jak jego miłość jest absolutna i doskonała i wielka i nieskończona, tak samo w swojej świętości i sprawiedliwości i sądzie. Bóg jest tak samo absolutny i to, to, to ta, ta zagłada wrogów i to zniszczenie wrogów i to cierpienie wrogów przynosi mu chwałę i Bóg się w tym też uwielbił. a więc tutaj widzimy, że ten słup staje się częścią ofiary całopalnej, która jest miłą wonią Bogu, to zniszczenie tego, tego kultu jest jednocześnie miejscem chwały, nie wiem czy pamiętacie takie miejsce w dziejach apostolskich, gdzie po zwiastowaniu apostołów, ci ludzie przynieśli jakieś księgi i tam czytamy, że tam masa tych ksiąg była i tam, ja to miałem sprawdzić, ale zapomniałem w końcu, nie zapisałem tego że one miały wielką wartość i oni utworzyli tam wielki ogień i to wszystko spalili i że wszyscy byli w pojaźni, wszyscy później wiecie, w reakcji byli, byli drżeli tym, potem coś stało a jednocześnie działy się wielkie znaki i tutaj Bóg błogosławił to wszystko że i tam, kiedy oni sprzeciwili się tej bezbożności, która, która, które te księgi głosiły, które nauczały i spaliły te wszystkie czarnoksięskie księgi to Bóg został uwielbiony i Bóg objawił swoją chwałę na tym miejscu jakkolwiek nie wystarczy tylko zburzyć ale aby dzieło było pełne i właściwie celem tego zburzenia jest zbudowanie ołtarza prawdziwego Boga. I tutaj też, bracia, siostry, musimy się strzec, aby nasze życie było życiem, które burzy, ale i buduje. Jak Bóg powołał Jeremiasza do niego, powiedział, powołałem Cię, abyś wykorzeniał i wypleniał, ale też abyś sadził. Abyś burzył aby się budowano. I są tacy w kościele, którzy wiecie ciągle krytykują wszystko. Nawet, to, nawet złe rzeczy krytykują. Nie to, że to, to coś dobrego krytykują, ale faktycznie prze, przeciwstawiają się temu złemu i tamtemu złemu i o tym mówią i o tamtym. Ale nic dobrego nie budują. Potrafią krytykować, potrafią atakować, potrafią dostrzec zło i wyknąć je palcem i to jest dobre. Potrzebujemy tego. Ale to nie jest celem samym w sobie. Celem jest zniszczenie tego, co złe. Po co? Aby ustanowić to, co dobre. Pan Jezus powiedział o wielkim niebezpieczeństwie człowieka, z którego zostanie wypędzony zły duch. To jest dobre, nie? Że ktoś duch zły będzie wypędzony. Wszyscy się na to zgodzimy, że to wspaniała rzecz. że Ktoś został oczyszczony ze złego ducha. Ale Pan Jezus mówi dalej że jeśli nie nastąpi dalsza reformacja, jeśli teraz w to miejsce nie zostanie wypełnione czymś, to czytamy, że ten zły duch pójdzie, będzie włóczył się po bezwodnych miejscach i znajdzie sobie siedmiu jeszcze gorszych od siebie koleżków i wrócą, żeby zobaczyć, co tam jest. I co znajdują to miejsce czystym, przeozdobionym, ale pustym. Nic tam nie ma. Jest czyste, jest wyczyszczone, przeozdobione, piękne, ładne miejsce. Powiedzą, no, to faj z powrotem. I stan tego człowieka czy tam jest jeszcze gorszy niż poprzedni. Wiecie, czasami stykamy się z takimi ludźmi, którzy potrafią, rozmawiamy z nimi, głosimy Chrystusa i, i, i ludzie tak, no, ci księża, to tacy to oszuści i tam bluźnią na tym kościół katolicki. Są tacy, wiecie, mają wszystkiego dosyć tej pustej religii ale nie zamierzają przyjąć Chrystusa do serca oni dostrzegają bałwochwalstwo tam dostrzegają to zło, które tam się mnoży tak dalej, ale potrafią burzyć potrafią podeptać wszystko ale nie zamierzają nic dobrego zbudować w swoim własnym życiu i żyją w takim zgorzknieniu żyją w takiej krytyce żyją w takim odrzuceniu tego co złe ale co z tego kiedy ich życie wcale nie staje się przez to lepsze ale jeszcze gorsze raz się staje właśnie i biada nam, jeśli my w Kościele mielibyśmy mieć taką postawę, żebyśmy mieli tylko burzyć, a nie budować. Owszem. Pamiętajmy o tym, że nie można budować. Tylko są tacy, którzy mówią nie ma co tam się sprzeczać, to jest złe rzeczy. Tam... Nie mówmy o złych rzeczach, mówmy o dobrych rzeczach. I taki nawet ktoś przykład podał, całkiem fajny, że jak ktoś zna dobry banknot, to na pewno się nie pomyli ze złym banknotem. Jak dobrze znamy zły banknot, nie potrzebujemy mówić o fałszywych banknotach. Mówmy tylko o tym prawdziwym, dobrym banknocie. Bo jak ktoś zna super dobrze ten dobry banknot, to nigdy nie pomyli go z No No, brzmi całkiem dobrze, tylko że nie jest to biblijne. Bo Biblia mówi, że aby mogło być dobro w naszym życiu, to trzeba sprzątać zło. Nie da się tylko mówić o dobrze i zajmować się tylko dobrym, bez rozprawienia się ze złym. Ale tutaj te obie sfery muszą mieć właściwe miejsce. Trzeba napominać, karcić, gromić, niszczyć to, co złe, ale nie poprzestać na tym, ale zbudować to, co dobre. I wtedy mamy równowagę, wtedy mamy rozwój Królestwa Bożego. Kiedy obie te serczy są Nie Niekiedy mamy tylko, tylko mówienie o czymś tylko dobrym, bez rozprawienia się ze złem. To, to nic się nie, nie da. się zbudować, wiecie, na ołtarzu wala Bożego ołtarza. Tego się nie da. Pan Jezus powiedział nie możesz dwóm Bogom służyć. Musisz jednego się wyprzeć, aby drugiego szanować, drugiemu służyć. Obrazowo rzecz biorąc. Musisz najpierw coś zniszczyć, najpierw musisz coś wykorzenić, najpierw musisz, kiedy przychodzisz do Chrystusa, to żeby, na, zanim otrzymasz Ducha Bożego, zanim otrzymasz pełnię Jego łaski, musisz co pokutować ze swoich grzechów, musisz się nawrócić ze swoich grzechów, musisz odwrócić się od bezbożności. I wtedy dopiero możesz przyjąć Chrystusa. Znowu, błędem, zobaczcie, ilu ewangelizacji jest głoszenie przyjęcia Chrystusa bez pokuty, bez nawrócenia. Mówią, przyjmij Chrystusa. Biorą fragment z listu do, z tego wydarzenia, gdzie, gdzie, gdzie ten, jak to się nazywa, ten, ten, ten, ten, ten który tam więzienia strzegł Filipi, ten strażnik więzienia do nich przyszedł. I mówi, co mam być uczynić, aby być zbawiony? Paweł mówi, Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, ty idą Twój. I mówią, no więc nie trzeba tam jakiejś pokuty głośni, nie trzeba grzechu, tylko mówisz Pana Jezusa, przyjmij Jezusa do serca, wszystko będzie dobrze. I tak ludzie przyjmują, nie pokutując. Wcale nie jest dobrze, bo to przyjmij Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy przyjmij Pana. Jezusa Chrystus. On musi być Twoim Panem. To znaczy, że nie ma żadnego innego Pana. I z tymi wszystkimi innymi Panami, którzy do tej pory byli Twoimi Panami, musisz się z nimi rozprawić. Musisz tych wszystkich. W innych miejscach to apostoł Paweł wyjaśnia. Tam jest to tak obrazowo powiedziane, co jest istotą, co jest sensem, do czego to wszystko prowadzi. Ale wiadomo, że nie da się przyjąć Jezusa Chrystusa do serca, które jest pełne grzechu. Nie da się przyjąć Jezusa Chrystusa do serca, które nie odwróciło się od tego świata, nie zaparło się samego siebie. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, a nie zaparł się samego siebie, nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie niegodzie. Możesz sobie na nim iść, możesz go sobie wyznawać, możesz przyjmować go do serca, ile razy chcesz. Jeśli się nie uporasz z ołtarzem Bala w swoim sercu, czy jakimkolwiek innym zły ołtarzem, najpierw nie rozburzysz go, to tam nie będzie prawdziwego ołtarza dla Chrystusa. I tutaj ta, ta historia nam jasno to mówi. Wiecie, to, to, to, pomyślcie sobie o takiej sytuacji. Y, tak wczoraj, tak jakoś tam przy okazji o tym rozmawiali, i Michał tam słuchał i mówi, jak to tam, co, to, no, ciekawe takie, wiecie, rzeczy. Jak to zburzyć ołtarz, Jak to, tak trudno, czemu tak trudno? Ja no wyobraź sobie, mówię, jak tak Pan Bóg do Ciebie przyszedł, mówię, i kazałby Ci, mówię, y, taty, komputer zrzucić ze schodów na przykład, nie? Nie byłoby to łatwe. Że załóżmy, to był jakiś mój Bożek. I Pan Bóg by Ci, mówił, kazał go zrzucić. To rozumiem, że to poważna sprawa. ta grano stanie, jak zobaczysz, komputer rozwalony, się zdenerwuje, nie? To nie było łatwe zadanie, wiecie, dla Gedeona. Pójść i, i ołtarz, który stał na podwórzu ojca, rozbić i, i, i tego drugiego cielca mu wziąć i spalić tam, wiecie, na, na ofiarę dla Boga. Ale to było to, czego Bóg od niego oczekiwał. Czegoś, co wymagało tutaj, no, zaparcia się siebie, postawienia swojego życia na szali. To było ryzyko. On mógł zginąć z tego powodu. Ci ludzie wszyscy, cała rodzina to falcy byli. Oni czcili tam bala i kochali go. I modlili się do niego gorąco teraz, szczególnie kiedy ci idealni na najeżdżali, wiecie, i wszystko im wyżerali. A bal, Bóg płodności, Bóg y, pogody, Bóg y, dobrych żniw, no to oni tam do niego na tym ołtarzu, wiecie, tam pokali, wołali, chcieli, że bala bali pomógł. A teraz coś im rozwalił za montaż tego bala, którym oni taką ufność pokładali. I takiej spodziewali się od niego w końcu odpowiedzi. To poważna sprawa. Ale Bóg takie dał pierwsze jemu zadanie. Zadanie, które postawiło jego życie na szali. Raz sprawisz się z tym. I czytamy, Gedeon tak uczynił. Ale oczywiście zatrzymałem się w połowie wiersza. Czytamy, Gedeon wziął więc dziesięciu mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ale to nie koniec wiersza. Ponieważ jednak bał się, bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. Więc widzimy, że kiedy Bóg to do niego powiedział, to Gedeon chociaż widział anioła pańskiego, chociaż anioł dał mu znak taki, wiecie, że ogień buchnął ze skały wcześniej już i, i, i mógł sobie myśleć, Bóg wszystko może, to kiedy Bóg powiedział mu, słuchaj, teraz idziesz i rozwalasz ołtarz wala, to Gedeon co zaczął się bać. Zaczął się bać. Ja mówię, ja się nie dziwię. To było, to było, było ryzykowne zadanie. I to w nas jest jakaś taka paranoja Wiecie w nas ludziach Że z jednej strony wierzymy w Boga Który wszystko może który, który jak nas do czegoś powołuje To wiemy, że nie mamy się czego bać A jednak się boimy A jednak ten strach przychodzi I próbuje nas zatrzymać Przychodzi ten lęk I zaczynamy kombinować Chociaż możemy mieć pewność, że to Bóg tak tutaj, Wiadomo, on już wiedział, to jest Boży głos On już się nauczył tego Bożego głosu wiedział, to Bóg do niego mówi A jednak Bał się. Bał się, bo zrobić dzień. I może sobie tłumaczył to tak, wiecie, jak, jak, jak, jak byśmy sobie tłumaczyli, no jak, jak zacznę to robić dzień, no to zaraz mnie tam zwiną i, i, i zabiorą stąd. No, przecież zaś ci słudzę jak ojca, tylko zobaczę, że ja tam tylko coś w tym odarzu kręcę, to zaraz mnie tam y, zabiorą. Jak w nocy zrobię, to, to, to, to nikt nie będzie przeszkadzał. Na spokojnie, bo czym, nawet to rozsądne było, żeby tak poszedł w nocy, niż w dzień, żeby to w dzień będzie to robił, to tego sobie kłopotno robi, może nawet nie uda mu się to zrobić, bo zaraz go powstrzymają, a w nocy to jest spokojnie. Nie? Więc tak, jakby, tak idą za ludzką logiką, nawet to było rozsądne. I tak jeden kaznodzieja słuchałem, mówi, nie, wiadomo, wcale się nie bał, to w samy wprost, że się bał. Mówi, to on tak właśnie, taki rozsądny był, tak taki mądry taki był, tak, tak, tak, to, to było takie sensowne, że on tak to zrobił. Ale tu jest, nie jest nie napisane, że to było rozsądne, czy on tak to sobie myśli, że Pan Bóg mu tak powiedział. Nie. czy tam, że zrobił, to by się bał po prostu. Bał się. Tyle. Krótko. Ale zrobił to. Wiecie, to jest coś, co, coś, czego nas też ta historia uczy. Gdyby on, wydaje się, był lękliwym człowiekiem. I wielu mamy w Biblii takich lękliwych ludzi. Jozue był bardzo lękliwa. Wiecie, jaki wielki dzieł dokonał. Ciągle tam do niego ten Bóg mówi, nie bój się, Jozue, nie bój się. Ile razy tam w księdze tam. on takie bitwy, takie toczy, a ciągle Bóg do niego mówi, nie bój się Jozułem, czego ty się boisz? Nie bój się, nie lękaj się, jestem z tobą, nie bój się. on mimo swojego strachu zrobił to, co Pan mu przykazał. I sobie myślę, lepiej, lepsze jest posłuszeństwo nawet ze strachem niż odwaga i nieposłuszeństwo. Co z tego, że ktoś jest odważny i tego i nie jest posłuszny, bo robi to, co jemu się podoba i to, co dla niego jest wyrazem jego odwagi. Wiecie, Bóg używa ludzi, którzy mają w sercu nawet obawę przed innymi ludźmi, mają obawę nawet przed jakimiś rzeczami, kiedy Bóg mówi nie bój się. To, co myślę kluczowe jest tak naprawdę, to to, za którym głosem pójdziemy. To, że się w Twojej serce na szybciej bić, kiedy masz coś zrobić na Boga, to, że yy, przychodzą te różne myśli, żeby może tak, może siak, może inaczej, żeby tutaj jakoś uratować swoją skórę, nie jest, myślę, problemem i grzechem tak długo, jak jesteśmy posłuszni. Więc, kiedy jesteśmy posłuszni, znika ten strach. I to już niejednokrotnie doświadczyłem tego w swoim życiu. Że kiedy... Zaczynam być posłuszny, mimo strachu, wtedy Bóg usuwa strach. On nie zabiera tego strachu, póki ja nie zrobię kroku. Ale kiedy ja zrobię krok, kiedy zacznę robić to, co Bóg mówi, strach a nie krok, kiedy miałem wiecie z ludźmi rozmawiać, zaczepić kogoś, powiedzieć o Chrystusie, strach wiecie, taki lęk jakaś taka. Ale już zacząłem mówić, psz, już nie miałem żadnego strachu. Tylko ten moment ten, ten przełamać się, tylko zacząć, tylko dać ten traktat, tylko powiedzieć te pierwsze słowa, już nie ma strachu. Strach przychodzi i próbuje Cię zatrzymać Ale kiedy Ty już zrobisz krok Bóg rozprasza strach Jest taki wiersz, który znalazłem przy tej okazji Zapisany w drugiej Księdze Kronik W 17 rozdziale Tam czytamy o królu Jehoszafacie I w wierszu szóstym czytamy, że Jehoszafat chodząc drogami Pana Nabrał odwagi Chodząc drogami Pana nabrał odwagi. To też był czas, kiedy Juda była pełna świątynek na wzgórzach Jaszer. Czytamy, Joasz, chodząc drogami Pana, nabrał odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach Jaszer. Kiedy chodzimy drogami Pana, nabieramy odwagi. Człowiek pełen wiary jest nieustraszony jak lew. Apostoł Paweł jest, jest świadectwem takiej odwagi stało przed tymi wszystkimi królami, przed wszystkimi namiestnikami i głosił Chrystusa. Ci, ci apostołowie pamiętacie, kiedy yy, tam złapali ci faryzeusze, tam zastraszyli ich, mówią, wy nie próbujcie głosić w imieniu Jezusa. A oni śmiało i powiedzieli, co myślą. Nie będziemy się was bali. Bardziej trzeba się Boga bać. I czytamy, że co oni byli zdumieni czym? Odwagą. Byli zdumieni odwagą tych prostych ludzi. I poznali, że byli z Jezusem poznali, żeby byli z Jezusem i co? Nabrali odwagi i stało, śmiało stanęli przed Nim. Powiedzieli, nie będziemy się was bać, a Boga się będziemy bardziej bali. I czytamy w innym miejscu, że gdy wrócili do swoich, to co? Wznieśli wszyscy, wznieśli głos do Boga i wołali, Panie, daj nam odwagę, byśmy z odwagą głosili Słowo Boże. I czytamy, że zatrzęsło się to miejsce i pełni mocy Boże, pełni Ducha głosili z odwagą Słowo Boże tego potrzebujemy bracia i siostry w naszym życiu ja wiem, że y, tak myślę jak, jak, jak nie opada strach, to myślę, że was tak samo myślę, że nie jestem wyjątkiem Kiedy ona opadał i Jozłego opadał w strach i wielu innych to myślę, że jest to normalne nasze doświadczenie ale my nie możemy poddać się temu strachowi nie możemy poddać się temu lękowi nie możemy ulec tym naszym obawom ale musimy chodzić drogami pańskimi i nabierać odwagi. Modlić się do Niego. Świętą odwagę w naszych sercach. Abyśmy nie zatrzymali się w tym, co dobre. Abyśmy nie, nie zostali zastraszeni przez ludzi. Bo czytamy, że strach przed ludźmi jest jak sidła. Mamy mieć odwagę w naszych sercach. I to Bóg daje nam tę odwagę, kiedy my z Nim chodzimy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego ścięty. Na nowo zaśbudowanym ołtarzu złożone było całe palenie z drugiego cierca. Mówili tedy jedni do drugiego, któż to uczynił? A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli, uczynił to Gedeon, syn Joasza. Wtedy rzekli obywatele miasta do Jasza, wyprowadź swego swojego swego syna, przepraszam, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim. Więc widzimy, że ci obywatele miasta, że ci, że jego rodzinka wściekli się rano, kiedy zobaczyli, że ten ołtarz jest zburzony. Oni byli bardzo górliwi w tym kulcie tego bala i byli teraz z, z, przejęci i, i, i zażłoszeni, wściekli tym, że ich ołtarz jest zburzony. Zobaczcie, to nie są jacyś boganie, nieznający Boga, to są potomkowie Abrahama, Izaaka, Jakuba. To są potomkowie. Mężów wiary, to są ci, którzy, do których doszło Słowo Boże, którym Bóg się objawił w swych cudach i znakach. I oni są takimi gorliwymi wyznawcami Baala, i kanańskich bóstw. Zobaczcie, że herezja stała się główną religią w pośród Bożego ludu. Jak popatrzymy dzisiaj na Kościół, to zastanawiam się, ile z tego jest prawdą dzisiaj że herezja i fałszywa religijność jest główną religią w Kościele. A tak niewielu jest tych, którzy prawdziwie czczą Boga w duchu i w prawdzie, tak jak On tego szuka. Ile światowości, ile pustki, ile głupoty, ile bałwochwactwa, ile wywyższania człowieka i, i, i budowania jakiegoś ludzkiego, religijnego imperium. A ile w tym naprawdę Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości? I wydawałoby się, że Gedeon znalazł się w sytuacji bez wyjścia. I znalazł się teraz w, w sytuacji, kiedy on sam stoi przeciwko całemu miastu i nikt go już nie uratuje. Ale zobaczcie, co Bóg czyni w tej sytuacji. Wtedy wiersz 31 I rzekł Joasz Do wszystkich, którzy stali przy nim Czy chcecie walczyć o Baala? Czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie Jeżeli jest Bogiem niech samo siebie walczy, ponieważ to jego ołtarz został zburzony. Myślę, że Gedeon najbardziej mógł się bać swojego ojca. Bo to wygląda, że on był tutaj kapłanem tego, tego kultu. A oto Bóg uczynił obrońcę Gedeona właśnie z Jehasza. Ten, który wydawałoby się był chyba ostatni, żeby mu pomóc. Bóg natknął jego serce mądrością. I aż widząc odwagę swojego syna i widząc jego poświęcenie się prawdziwemu Bogu, może w końcu dotarł do niego, że to siedem lat już się modlą do tego durnego Bala i to im nic nie pomaga. Że skulają te ofiary z tego, co im zostało, a tu bieda, jak była tak jest i ten bal nic mi nie może Gdzie ten bal jest? Gdzie ta jego pomoc? Tyle lat już się do niego modlą, tyle lat mu służą, a ten głupi Baal nic mi nie pomaga. I mówię, jak Baal jest Bogiem, to w końcu jego też Po co my będziemy za tego? Co to za Bóg, który nie umie sam się o siebie zatroszczyć? Co to za Bóg, któremu my mamy służyć, którego mamy bronić? Jeśli jest Bogiem, to niech on uderzy w Gedeona. Niech pokaże, że jest Bogiem. I tu miał rację. Oświeciło go. I mówi do nich, jeśli my mamy chronić Baala, jeśli my mamy naszego Boga obraniać przed ludźmi, to po co nam taki Bóg? Co to za Bóg, którego my musimy bronić i którego my musimy trzymać Jego, Jego jakąś figurę czy coś, bo jak, jak, jak my tego nie zrobimy, to On nic nam nie pomoże. Bez sensu taki Bóg. Wie, ludzi dzisiaj tego nie widzi, tacy ślepi są, mają takich swoich bożków, których muszą na ramionach nosić. I których muszą malować bo, bo i farba z nich schodzi Takich mają bogów Których ciągle muszą o nich dbać I o nich, o nich się troszczyć Bo ci bogowie sami o siebie się nie mogą Bo w ogóle nie są bogami Tylko są martwymi wytworami ludzkich rąk Joasz miał na tyle rozumu, że to zobaczył A dzisiaj ludzie wykształceni w XXI wieku Nadal nie mają tyle rozumu, żeby to dostrzec. kłaniają się przed figurami, całują jej, noszą je na swoich ramionach, tańczą z nimi i nie wiadomo, jakie cuda wyrabiają z nimi. Wielcy Bogowie ich, którzy nie mogą im nic pomóc. Bezduszne figury, bezduszne obrazy, bałwany. Izajasz, już kończąc tutaj nasze rozważanie, w 44. rozdziale ma coś do powiedzenia, muszę to przeczytać. 44 rozdział księgi Zajasza od szóstego wiersza Bóg ustami tego proroka przemawia do rozsądku i do rozumu swojego ludu tak mówi Pan Król Izraelski i Jego Odkupiciel Pan Zastępów ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni a oprócz mnie nie ma Boga nie ma innego Boga i kto jest mi równy? Niech zawoła, niech to zwiastuje I niech mi to przedstawi Kto zwiastował od dawien dawna przyszłe rzeczy? A to co ma nastąpić? Niech nam zwiastują Nie truszcie się, nie lękajcie się Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? Więc Bóg mówi, ja jestem Bogiem, który Objawia rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły. Ja przez swoich proroków mówię o tym Co się stanie I wy jesteście moimi świadkami Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie Nie ma innej opoki. Nie znam żadnej Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym A ich ulubione wytwory Są bez wartości Ich czciciele Są ślepi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 Mówią, to nie jest o to, to jest tylko, to nie to, żeby tutaj do niej się modlić, to, to, nikt się do tego przecież nie modli, to każdy wie to przecież, nie? a niech by tak spadło na głowę i ułamała się ta, ta, ta, ta, ta drewniana głowa. Co to, to, to za tragedia, to jest, jakie nieszczęście nas spotka. Z... Albo tak podejść tak stań plecami, tak potrąc ją tak łokciem, niech spadnie z szafki. Czy będzie tak, taki tylko kawałek drewna. No ale tak się coś stanie. Będzie uraza, to będzie e, e, fopata, to będzie no, po prostu co, co ty ja narobiłeś tutaj? Zrzuciłeś e, moje mm, miejsce, w którym przecież się modlę. Kłaniam się przed tym powłamem strętnym. Rąbię sobie cedrów, lub bierze cyprys, lub dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze spośród drzew leśnych. Sadzi jodły, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał, Bierze je, aby się ogrzać. Roznieca to także ogień, aby napiec chleba. Nad to robi sobie Boga. Z tego samego drzewa to pół i drzewa poszło do pieca. Spalili a pół. Zrobili sobie tam jakieś kawałek z tego drzewa. Zrobili sobie pomnik. Teraz to wielka świętość. I wszyscy na kolana i kłaniają się przed tym. Mówi, no co, czy nie ma rozsądku? robi sobie Boga i oddaje mu pokłon czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana połowa jego spala w piecu w ogniu przy jego drugiej połowie spożywa mięso piecze pieczeń, je dosyta na to grzewa się przy nim i mówi Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło a ty czyni sobie Boga swojego bałwana przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, do którego się modli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 tę łaskę Joaszowi. Dał mu przejrzeć na oczy i dał mu zobaczyć, że to jest zły, aż to głupota, że to nieprawda. Mówi, jeśli bal jest faktycznie Bogiem, to niech to dowoli. Widzicie, nasz Bóg potrafi sam siebie obronić. My czasami myślimy, że musimy brodzić Pana Boga i że musimy tak wielce Go tłumaczyć. Ale wcale tak nie jest. Bóg nie potrzebuje naszego tłumaczenia. Bóg potrafi się sam obronić. I Bóg potrafi zapłacić o swoją sprawę. I Bóg się rozprawi ze swoimi przeciwnikami. Tego dnia Gedeon dostał nowe imię. Jerubal. Niech Baal z nim walczy. I całe życie Gedeona dalej było świadectwem tego, że Baal jest bezsilny. Każdy, kto mówił to Jerubal widział. Minęły już lata, a Gedeon prosperuje pod Bożą ręką i, i rozwija się i dokonuje kolejnych dzieł. Jego życie było świadectwem bezsilności Baala i wszyscy myślę dobrze znacie te biblijne historie kiedy Bóg z drugiej strony dał dowody tego, że nie jest Baalem, nie jest bezsilnym Bogiem, ale potrafi rozprawić się ze swoimi wrogami myślę, że wszyscy dobrze wiecie o tym, że Bóg rozprawił się z, z Kainem, który zabił swojego brata Abla rozprawił się z tymi wszystkimi, którzy byli nieposłuszni w czasie potopu i zesłał potop na całą ziemię rozprawił się z tymi, którzy budowali wieżę Babel i mówili, że będą jak jak Bóg, że ich wzrostujący wierzy do nieba, że nikt ich nie rozproszy z tego miejsca. Bóg rozprawił się z Korachem, który zbuntował się, i ziemia się otwarła i pożarła go, i wszystkich jego zwolenników. Bóg rozprawił się z Herodem, kiedy ludzie mówili, to głos Boże, a nie głos... Tak, to głos Boża, a nie człowieka. I chwalili go i Herod nie oddał chwały Bogu i czytamy, że anioł pański go deszył. I Bóg rozprawił się z Ananiaszą i Safirą w Kościele, kiedy ci kłamali, oszukiwali. Bóg się potrafi rozprawić i Bóg się z pewnością rozprawi z każdym, kto się jemu przeciwstawia. Ale nie musimy się bać żadnego Bala, ani żadnego Bożka. Natomiast niech się przekinają jak chcą swoimi Bogami, którzy nie są Bogami. Nie mamy się czego bać. Ale kto się Bogu przeciwstawia, ten niech się boi. Bo Bóg niekoniecznie natychmiast, ale się z pewnością rozprawi z każdym bluźniercą. Są ludzie, którzy mówią, no niech mnie Bóg zastrzeli, niech nie piorun z nieba czaśnie. jeśli Bóg jest... Są tacy, którzy tak myślą, prowokują Boga i myślą, że Pan Bóg na ich śmieszne wyzwania zaraz puści mi piorun z nieba. Choć znaczy nie, nie są, że tak będzie, ale, ale myślę, że, że mogą tak u Panu Bogu swoje bluźniacze gęby podnieść do nieba i wzywać Jego imienia, że tak że będzie robił to, co On im każe. Nie. Bóg zrobi to, co będzie chciał kiedy będzie chciał. Ale z pewnością się z nimi rozprawi. I z pewnością odpowiedzą za swoje bluźnierstwa. I przyjdzie dzień, że padną na swoje kolana i wyznają swoim językiem, że Jezus jest Pana. Wszelki, wszelkie kolana się przed Nim ugnij, wszelki język, który zna. I również ci wszyscy bluźniercy. Bóg się rozprawił i rozprawi ze wszystkimi swoimi przeciwnikami. Nie jest jak Baal, ani żaden innym Bożek. Dlatego tak już wcześniej powiedzieliśmy bójmy się Boga. Bójmy się obrazić Go, bójmy się przeciwstawić, bo bójmy się Zrobić coś, co nas narazi na, na, na zesłanie na nas przez Boga jakiegoś ducha zwodniczego. Wiecie, to jest, jest, jest, taki, jest, jest kilka takich miejsc Bożym, które jak czytam, zawsze napawają mnie lękiem. Kiedy myślę o tym miejscu, gdzie Jan pisze, że już są ludzie, o których już nie ma co się modlić, bo ich stan jest już taki, że nie ma dla nich pokuty. Jestem, jest miejsce z listu do hebrajczyków, które mówi o tych, którzy na nowo krzyżują Syna Bożego i dla których już nie ma ofiary żadnej za ich grzechy. Nie ma zmiłowania dla nich. Już nie ma miejsca, z którego mogliby się... są Już, już są potępieni. Nie ma, nie ma co się o nich w ogóle modlić. Są zgubieni, są stracani. tamy, że tylko czeka ich oczekiwanie na sąd i gniew Boży. To są poważne miejsca, straszne miejsca, które rozstrzegają, że każdego z nas Abyśmy nie ważyli się igrać z Bogiem. Abyśmy nie ważyli się igrać z grzechem i sprawić, żeby Bóg na nas zesłał takiego ducha, którym już nie ma pamiętania. Tak jak na swego sługę Saula zesłał. Który chociaż widział, widział działanie Bożego ducha w Dawidzie, już sobie nie miał mocy, żeby się upamiętać. a ten zły duch trapił go i prowadził go w coraz większego grzechu. To jest straszne miejsce. I biada każdemu człowiekowi, który boi się jakiegoś Baala, czy jakiegoś bóstwa, czy jakichś ludzi bardziej niż Boga który, który, który powinien nas napawać lękę. świętą zbożną czcią i obawą, aby go nie obrazić aby nie, nie stać w miejscu, w którym on dotknie nas swoją karą i dotknie nas swoją mocną ręką w rezultacie tego posłuszeństwa Gedeona Widzimy, że inni zostają zachęceni i Gedeon zostaje uczyniony ich przywódcą. Jak Bóg pozwoli, będziemy o tym więcej mówili za tydzień. Wtedy zebrali się razem wszyscy Miljańczycy, Amalekici, ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w Dolinie Jezreel. Lecz Gedeona ogarnął Duch Pański, Takiż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół Niego Zobaczcie, potomkowie Abiezera on był potomkiem Abiezera Czytaliśmy na początku Mieszkał w Owsze Abiezerejskiej Najpierw jego rodzina się przy nim stawiła Kiedy Gdeon, kiedy zobaczyli w nim tego, tego, to działanie Bożego Ducha Kiedy zobaczyli w nim tą nieugiętość tą, tą wierność Bogu Wtedy czytamy, rodzina przy nim stanęła Ci jego pobratyncy zebrali się przy nim Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasysytów. Również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulunitów, do Natalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. Wiecie, bracia, siostry, kiedy my mimo naszego lęku, mimo naszej obawy, zaczynamy kroczyć za Bogiem na całego. Kiedy my okazujemy tą daną nam przez Boga świętą odwagę, kiedy my przeciwstawiamy się złu, kiedy czynimy dobrze, to zachęcamy kiedy inni widzą działanie Boga w nas są gotowi też otrząsnąć się ze swojego letargu są gotowi otrząsnąć się ze swojego bałuchwalstwa, są gotowi tak samo jak my zburzyć to swoje ołtarze i pójść na całego za Chrystusa oby ten dobry przykład Gedeona pomógł każdemu z nas zająć się naszym własnym podwórkiem najpierw. Posprzątać to, co jeszcze zaśmieca nasze życie. Zburzyć te wszelkie jeszcze ołtarze, które tam być może stoją. I nie tolerować żadnego innego kultu, jak tylko kult jedynego prawdziwego Boga. I jakbyśmy też, uczyniwszy to, słyszeli Jego głos i mogli pójść za Jego głosem, doświadczając Jego odwagi, jego męstwa, Jego mocy. Byli pomocą dla innych, zachętą i wsparciem, inspiracją, aby budować Królestwo Boże, aby rozprawić się z Bożymi wrogami i ustanawiać Boże Królestwo. Powstanie, proszę, do modlitwy. Panie Nasz Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo. Modlimy się, by nie było to tylko wysłuchanie kolejnego kazania. No tak jak zawsze prosimy Cię, byś uzdolnił nas do bycia wykonawcami Twojego Słowa abyśmy nie byli słuchaczami oszukującymi samych siebie ale prawdziwie abyśmy usłyszawszy Twój głos poddali się w posłuszeństwie Tobie nie byli obłudnikami którzy teraz powiedzą amen którzy teraz pokiwają głowami zgodzą się z Twym Słowem a później pójdziemy i będziemy robić swoje zachowaj nas Panie przed obłudą i pustą, fałszywą religijnością. Wybacz nam, kiedy zamiast słuchać Ciebie robimy to, co nam się podoba. Wybacz nam Panie i oczyść nas. Dopomóż, abyśmy wzięli sobie do serca te słowa i modlili się tak jak Dawid w psalmie. Badaj serce moje i pokaż, czy nie ma tam jakiejś nieczystej rzeczy, czy nie ma tam jakiejś nieprawości? Zbadaj mnie. I objaw mi, Panie, co jest w moim sercu. Daj moc i łaskę, by rozprawić się z wszelkim złem i z wszelką nieprawością, z wszelką niegodziwością, z wszelkim brakiem miłości do Ciebie i szacunku i bojaźni, wszelkim zaniedbaniem i Bezbożnością Daj Panie łaskę By zburzyć To wszystko co złe I aby budować W mocy Twojej Na słowie Twoim Dzięki łasce Twojej Ołtarz, który Prawdziwie będzie ołtarzem Na którym będziemy mogli składać Miłe ofiary przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Duchowe ofiary które będą przyjęte, które będą błogosławione. Że będziemy, Panie, inspiracją dla innych, że nasza postawa i nasze życie będzie karceniem dla nieposłusznych, dla bezbożników, że nie będą się czuli bezpiecznie w naszym towarzystwie ale będzie ich opadał lęk, będzie ich opadał jakiś, jakieś poczucie niewygody. Będą czuli wyrzuty sumienia i będą dręczeni przez swoje grzechy. A dla tych, którzy chcą iść drogami sprawiedliwości, będziemy wsparciem, będziemy zachętą, będziemy pomocą. Nie będziemy kamieniem obrazy, ale będziemy naczyniem błogosławieństwa. Narzędziem Twojego działania i Twojej pomocy. Prosimy, kochany Panie, to pomóż nam. Wesprzej, wzmocnij nas, bosi nas w łasce Twojej. Prosimy. Jésus-Saint, jésus Amen.